Amsterdam i a Amsterdam nas przywitał pięknym słońcem jesteśmy na jakimś wielkim placu tak. e, ja nie wiem jak się ten plac nazywa dam coś chyba dam, dam coś, zaraz nam przemian pewnie powiem. plac czterech krzyży albo trzech krzyży nie tak nie w Amsterdamu tak. strasznie biegli i już są nasi kolejni goście Spotkanie, szczyt, szczyt podcasterów w Amsterdamie Proszę nam się przedstawić. Arek? To ja nie, to Kasia. Miło, miło, miło poznać miło, okulary, się okulary nam się zahaczyły Taki bardzo. ładny mikrofon. Z nami jest Gosia. Dziękuję bardzo za przyjaciół prezent. Przepraszam bardzo. Miała być brunetka, jest ruda. Tak. No i co? Dziewczyna. Kobieta zmienną jest. I cześć. Ale jest Marcin. Marcin. Marcin jest z nami. Marcin jest też. z Gosiem jesteś. Jestem bratem Gosi, no. Nie, no. Ja tylko przyjechałem, tylko miałem jasno młodem, nie mam tutaj dużo z tym do czynienia. Marcin jest z kierowcą Gosi. Tak. Jest gościa, ale myślałem, że gościa jest w ogóle inna Dobra, słuchajcie Przemion, jak się tutaj ten plac nazywa? To jest Plac Dam Plac Dam Plac Dam Dam, squ dam, dam Square A ja nie Dam Dobra, tu jest, jest e, po prawej stronie widzimy Madame tu jest e, pałac, e, tam widzimy wielki pomnik e, wojowników, że tak powiem. Tam jest hotel Grand Polski, to jest jeden z pierwszych hotelów w Amsterdamie, który miał energię elektryczną ja tworzony generalnie przez Polaka na przykład. O, takich ciekawostek. Na górą, No, to było na początku tego, tego, tego wieku. czy znaczy nie, sorry, tamtego wieku, bo już mamy troszkę, że tak powiem, cywerki nam się zmieniły. No e, i tyle. Jeśli chodzi o... To tyle jeśli chodzi powiedzmy o e, plac Dam. Plac Dam, słuchajcie, w ogóle, to jest, to, to jest taki punkt spotkań w, to, w Amsterdamie? Często, bo jest, że tak powiem, no można powiedzieć, że jest w centrum, bo jest bardzo blisko przede wszystkim Central Station, czyli miejsca, gdzie dochodzą wszelakie pociągi. I łatwo jest tutaj dotrzeć. Każdy jest na tyle Dobry dużo, że po prostu każdy może, że tak powiem, łatwo go znaleźć i jest na każdej mapie. Jest, zajmuje, powiedzmy, kawałek mapy, więc można go bez problemu znaleźć. Więc jak widać, samo się też sobie poradziła, my też sobie poradziła. więc... Sobą. Marcina, wzięłam, co on tu się bardzo przyznał zostało, w Amsterdamie. Okay. Gosia, ale ja myślałam, że to coś wyszło <gry> Ale Gosia wcale nie jest taka niska, słuchajcie, po prostu, ja myślałem, że w ogóle na zdjęciu, że Gosia jest zupełnie inną osobą, a to normalnie widzę. A, tak, Przede wszystkim, my w ogóle tutaj szliśmy z Filipem i tak debatowaliśmy. no kurczę, ale Gosia była brunetką, nie? No tak, to szukajmy brunetki i ona jest z, z, z, z bratem. No i, i było takie właśnie myślenie, tak, okej, okay, szukamy brunetki, brunetki. brunetki. Tak. No i okazało się, że brunetka nie do końca jest brunetką. Tak jest. A ja myślałam, że będziecie się patrzeć, kto tu jest, nie? może ktoś baba przyjdzie, taka wiesz... Czy uciekniemy od razu? może? Ja, tak. A Gosia... E, Gosia... A... <laughs> Daleko masz do Amsterdamu? Dwie godziny samochodem. No to słuchaj, to jest jak w domu, nie? Ja No to jest, to jest na domu. No, tak. Super. A korki były, nie było? Nie, nic. Super no, nie droga. Super droga, słuchajcie. Myśmy mieli drogę samolotem. Słuchajcie, w tej chwili ko kończymy to wejście. Amsterdam nas przywitał. Niesamowite w ogóle widoki, proszę Państwa. Jesteśmy w centralnym punk punkcie spotkań na w stolicy Holandii. Jest 13 maja, 2.006, spotkanie podcasterów europejskich na szczycie. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orów. I tu pokarmu. Szkło. Szkło brzęczy. Szkło brzęczy. Czyli spotykamy się na pierwszym nieformalnym zjeździe podcasterów polskich w Amsterdamie. Jest na, raz, na razie tylko czyli prezentujemy trzy podcasty. Ale może będzie nas więcej, przynajmniej tutaj nas sympatyczny blondyn po południową porą mówił, że dojedzie jeszcze Darek Łosoś-Krysman ze swoim studiem CMAX i będzie będzie fajnie. A teraz specjalnie dla Państwa mam niespodziankę. E, frau, frau Niehaus. Aus Niehaus, ja, natürlich Aus, um, aus... czekaj... Aus Deutschland sprawę wizytówkę. Ona na wizytówce mi napisała skąd jest. Aus... Molheim um, Mal, w Zagłębiu Rury. Germany. I tam telefon ma o 0800 324 228. Ja. Peter Uffen an. I ona teraz... Dzisiaj przepraszamy bardzo... Pijemy już trzecią pańtę, piwo jest tutaj o wiele tańsze niż w Dublinie, bo pańta kosztuje, za 6 piw zapłaciliśmy 21 euro, czyli, czyli, czyli wychodzi taniej jakkolwiek, bo u nas kosztuje tylko 4-5 arektów, białej szapce, kiwa głową, zatem arek kiwa, bo już po prostu wypił 4 piwa i już mu się głowa kiwa, nie, ale pani w zielonym idzie fajnie, zobaczcie ma fajny kostium. No, no, dobrze. Chcielibyśmy, ja, mojej skromnej osobie, chciałbym się spytać Frau Niehaus, aus Germany, aus Deutschland. How do you find our meeting today? Po angielsku? Ja, naturlich, nie? Sprechen Sie Deutsch? Ja. No Deutsch. Tylko po polsku. Zatem chciałbym się spytać, czy miała pani obawy przed spotkaniem z tymi ludźmi, których pani nie zna, aczkolwiek pani poznała przed chwilą? Ja, miałam bardzo obawy. Miałam a, obawy, że wyglądają całkiem inaczej. A co pani mama mówiła na temat, że spotyka się już taka dorosła, poważna kobieta na taki głupi wyjazd jedzie? Myślała, że mi się w głowie przewróciło. No, nie była za bardzo zadowolona z tego mojego pomysłu. Aczkolwiek. Ale chyba ją przekonam, że jednak się nic nie stało. Tak mi się wydaje. Że się... Czyli mamy zaproszenie do pani mamy na klopsiki śląskie i kluski, tak? Skorzystając z tej bardzo miłej tutaj okoliczności, że spotkaliśmy się razem, chciałbym, żeby pani tak.. O, no powiedziała, że śpi. Chciałem się spytać, chciałem się spytać, jakie są najbliższe plany podcastowe, oprócz tego, że pani nie ma czasu w ogóle podkaścić. Jakie są... Um, podcastu? Ja? Naturliś. Nie wiem, chyba pierwsza przerwy, bo na urlop jadę. A kajny urlop? No jak mam na urlopie podcasty robić? To trzeba na zapas zrobić, 3-4. Tam chyba nie ma... No to dobra, no to może zrobić 4... Hurtowo. Ja. No. No. Good, szan, good. No nie, chyba sobie ja. przerwę wleci. Bo... Ale nie wolno tak. Dlaczego, nie? No bo to trzeba no prawdziwa... To wy, ale to wy będziecie coś robić, to będą was No, no, i no ale, no, moją ale co, ile jest dobrych podcastów na świecie? Polskich. Nasz, Przemiona, no, Łukasza Witkowskiego i jeszcze tam może cztery znajdziemy. A reszta to co? Zrobili no, ja wiem, trzy, cztery i kupa. Nie dokładnie, bo wszystkich nie słucham podcastów, bo nie Aha. zdążę po prostu. Was zawsze słucham, wiadomo, w każdy wtorek, w śniadaniu Ja. Łukasza też słucham, bo kiedy on wychodzi. Właśnie muszę z moim podcastem tak wyjść, żeby, bo ja razem z Łukaszem podcasty zauważyłam, wypuszczam. że <grym grym grym> jego i w tym dzień. A resztę Przemion robi super podcasty, tylko prywatnie robisz rzadko, prawda? Hochlander wychodzi tak Ale nie za często. Z My Apple to jest świetny podcast moim zdaniem. Bardzo mi to a czy na przykład, bo prowadzimy tutaj taki wywiad, wszyscy patrzą, mamy tylko tutaj. Może, e, zaraz oddamy przemianowi głos, on jest sympatyczny, miły i przystojny, nieprawdaż? <grymne> bardzo przystojny, tak, bardzo tak, przystojny bardzo no, jest przemian, świetnie tak, no. wygląda. Świetnie wygląda. I jest tak, bardzo tak, miły. Tak? Tak, tak. I mądry jeszcze tak, tak, i wolny właśnie. I mądry I mądry, <grymne> tak, ale czy mądry wolny? to nie wiem. Wolny yeah, tak. jest, tak. Przemion jest wolny. Ma bardzo ładne mieszkanie i ma trzy konie. Znaczy ma więcej, ale więcej na razie ze stajni nie wyszło. No dobrze. Widzą Państwo jak nam wywiad dzisiaj świetnie idzie z naszą jedną, jedną jedyną najlepszą na świecie podcasterką. Naszą wielbicielką. No to też. No, Wielbicielek mamy no, mnóstwo, więc to znaczy, dzięki, na wielbicielkach. Łukaszowi Was poznała. Nie na wielbicielkach nam mówią szczerze nie zależy. Zależy nam na słuchalności. I ten, i ten. I ten, no, i ten. Więc, więc zaraz, Dobra, Zyza, Ci oddam głos, proszę bardzo. tak. coś. Tak. Dobrze, tak. proszę Państwa, ja kończę mój monolog z, paną, z Panią Przemiłą Małgorzatą N. Aus, Aus Deutschland, przepraszam. Deutschland się pisze D-U-T-C-H. e Ja piszę bez tego, bez bez T. Dobrze, oddajemy głos może, żeby teraz y, drugą stronę oddać, oddać głos, czyli przemiot będzie wy, wy, robił wywiad z Zuzanną naszą. Ale po chwili muzyki. Jakąś holenderską muzę, przemiąc, co byśmy puścili? belgijska Możemy z belgijska. Może być belgijska? Może być miała. To polecam Gabriel Rios w takim razie. Najciemniej. Uszukamy te tak? typy? Proszę bardzo. Proszę. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil and the broad daylight, we had him brood.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 Kastury tylko na Wracamy po przerwie, po chwili muzyki, to była muzyka belgijska. Tak? Dzięki naszemu kochanemu y, gospodarzowi trzeciego odcinka. <laughs> Teraz będzie zapowiedziany wcześniej wywiad Przemiona z Zuzą. Czyli Przemion pyta, Tuza odpowiada. Czyli dwa podcasty się ścierają na pięknych widoków. Słuchajcie, kanału, co mamy koło siebie. Jemy tylko, inne słuszne w Amsterdamie. I proszę bardzo, oddaję głos do kolegi do naszego przemiennego do Przemiona. Ale może być a Przemiona, Dobrze. Okej, Przemion pyta Zuzę. Zuzę Okej. To w takim razie, jeśli już. <głos> Droga Zuzanno. <głos> Jakie są twoje pierwsze wrażenia z pobytu w tym... E, w Płaskolandii? W Płaskolandii? Krowy są piękne. Jakoś tak dziwnie się słyszę. Krowy są bardzo ładne. E, poza tym bardzo podobają mi się pojazdy, które tutaj są, tramwaje. E, bardzo podoba... No nie wiem, generalnie... Dopiero, dopiero tutaj czuję, że nie jestem w Polsce, bo będąc w Dublinie, to po prostu na każdym kroku jest bardzo polsko, a tutaj jest bardzo... Bardzo holendersko. Znaczy holendersko znaczy e, co dokładniej? A no, no widzisz, pod tym, pod tym terminem kryje się wiele. To mogłabym długo mówić takie 7 godzin i 18 minut. Konkretnie. No nie na no, holendersko, no mój Boże. Jak już tutaj z Arfiem zauważyliśmy, wiele pięknych holenderek, blondynat niebieskookich, e, rowery wspaniałe miejskie. Ej, przepraszam, ja się chciałam trącić. ja żegnam transwezytów. <głos> no dobrze, to wytniemy oczywiście. Pozdrawiamy tutaj kolegów z gejówki oraz Biedrona naszego. To oczywiście. No dobrze, ale zapomniałam o czym mówiłam. Na... Może się napiję w tym czasie. No. <głos> Nie, ale cze czekam. Czekam na Amsterdam nocą generalnie, jestem ciekawa, jak będzie. O, Okej, okay, to znaczy Amsterdam nocą, czyli Red Light District, czy... E, nie, nie, nie, nie, niekoniecznie. Myślę, że Gatela nie... Znaczy... <grystanie> <grystanie> nie, no, każde miasto nocą, myślę... A... a w ogóle fajna sprawa jest, jeśli chodzi o dzielnicę Czerwonych Światów, przejść się w dzień dzielnicą czerwone światy, a potem przejść się nocą i zobaczyć tą diametralną różnicę. I właśnie o to chodzi, ale też sam w ogóle, sam Amsterdam wieczorem może być bardzo interesujący, tak myślę. E, na przykład, e, tak, jest, jest interesujące. oczywiście, e, na przykład te sławne mosty holenderskie, one są w taki dość charakterystyczny sposób oświetlone. To jest dość, powiedzmy, sławne. E, kolejna rzecz, okej, okay. ale to tyle. Ja miałem pytać z tego, co słyszałem. To rozmowa, to jest dialog. Założenie było troszkę inne, z tego, co pamiętam. Tak. Okej. Okay. Podcast nie tylko dla Orów? O oh yeah. Tutaj jestem rozpraszany przez w, w, wszędobylskich ludzi dookoła, którzy, którzy robią różne, że tak powiem, dziwne rzeczy. No, w ogóle jakiś pan z dużym obiektywem tutaj się na mnie czarował, właśnie ten. No, Potem wyląduję w jakimś istok fotonie albo na Flikru, będę miał swoje zdjęcia, nie? A jak ci się wspominałaś już o ładnych Holenderkach, to co, co myślisz o Holendrach? Właśnie, ja nie wiem jak wygląda typowy Holender tak naprawdę, bo nie wiem czy to jest blond, z niebieskich Na oczach, nie, nie widzę, <laughs> tak 32 poproszę, no nie ma. Młody, wysportowany, krótko oszerzony, umięśniony, tam siedzą, <grym> gra w Ale właśnie, zauważyłam Młody, tutaj trzech dłuższe, bardzo włosy, ładnych żel, gejów, nie bez żelu. Jasne, jasne, włosy, jasne włosy, dłuższe włosy, żel. Yy, krótkie włosy, niebieskie oczy. Yy. Nie widzę, Ale żel. bez żelu, nie, nie, nie. Ob obcisłe shorty nie i gra w piłkę do północy. O, to nie, to nie, to nie, ta opcja niekoniecznie. Chyba, że łysy, taki 2 mm. już bez żelu. <laughs> to już żelu, nie potrzebuje. Nie, ale Zdę widziałam, podarwie. widziałam trzech bardzo, bardzo ciekawych gejów. Jeden był na stacji chyba w Hadze, wydaje się. Bardzo ciekawie wyglądał, ale no niestety już odjechaliśmy. No i tak, dobrze. No a ty Przemionie jak znajdujesz Amsterdam? Bo ty tam mieszkasz, w zasadzie nie mieszkasz w Amsterdamie, prawda? E, jak ja, ja znajduję... w przepraszam, z Przemionem. Znaczy, Amsterdam jak Amsterdam, jak stolica każdego kraju. E, ma swoje, że tak powiem miejsca, które... znaczy, Oczywiście każda stolica każdego innego kraju, szczególnie jakiegoś bardziej znanego, charakteryzuje się pewnymi rzeczami. Amsterdam jest o tyle sławny, bo przede wszystkim, e, jeśli chodzi o narkotyki, czyli oczywiście chodzi o swobodę, że tak powiem, zakupu, dealowania, używania itd., bo po prostu można te narkotyki, znaczy lekkie narkotyki, tak zwane soft drugs, zakupić prawie wszędzie, w każdym coffee shopie. Jest to bardzo dobrej jakości, bardzo fajnie opakowane itd. Po prostu naprawdę duża jakość, naprawdę super sprawa, jeśli kogoś interesuje trawa najlepsze chyba miejsce, jedno z najlepszych miejsc na świecie. Podobno do Nowej Zelandii mają o wiele lepszą trawę, ale to tylko słyszałem od kumpeli. Ale oni tam u siebie tam w ogródkach działkowych robią taką trawę, więc podejrzewam, że tam klimat jest po prostu inny. A kolejna sprawa, no oczywiście Amsterdam, przede wszystkim kanały, niesamowita atmosfera. E, oczywiście przede wszystkim Dzienica Czerwonej Świateł, która po prostu przewijają się miliardy ludzi. No e, i muzea. Tutaj jest niesamowita ilość muzeów. Ja byłem, jak na razie odwiedziłem jakieś 30 muzeów w Amsterdamie i nie wiem, czy zrobiłem jedną trzecią, że tak powiem. Jest bardzo dużo galerii i tak dalej. W Amsterdamie się dzieje masa rzeczy. I no Amsterdam jest strasznie... Praktycznie no, miejscem, gdzie można znaleźć każdy, każdy, każdy rodzaj aktywności, a, że tak powiem, Taka jaki performatywny. może interesować Performatywnej, tak. Teraz będzie lekcja trudnych słów, trudne wyrazy, pana, trudne wyrazy tym, które są trendy, jazzy i w ogóle jazzy, tak, tego typu. To jak, Jakie to było słowo? Ee, performatywne. A, performatywne. Prosimy zapamiętać słowo performatywne, tak? piszemy, je, piszemy go do Wikipedia. <grym> <grym> e, tak mnie zainspirowałeś. Czy masz jakieś takie miejsca w Amsterdamie, które są mniej znane turystom, ale to są jakieś takie twoje fajne kąty, w których lubisz sobie, no niekoniecznie palić trawę, ale lubisz sobie tam, nie wiem, spacerować ze swoim iPodem, Discmanem, Walkmanem, nie wiem, czym tam jeszcze? Jest kilka takich w sumie miejsc, to są głównie ławki przy różnych częściach Amsterdamu, różnych częściach kanałów, znaczy różnych kanałach, bo oczywiście wszystkie kanały mają nazwy, najbardziej znane są oczywiście Herengracht, to jest, znaczy nie, to źle to wypowiedziałem, kanał Panów, to jest najbardziej znane, taki najbardziej okazały, jak będziemy płynąć łódką, będzie, na pewno, najprawdopodobniej będziemy nim płynąć, wszystkie kanały mają, oczywiście są nazwane, są ułożone w taki dość, dość charakterystyczny sposób i co jeszcze no mam kilka takich miejsc no ale to są wiadomo takie miejsca o które zahaczam powiedzmy przechodząc sobie albo będąc sobie w tym miejscu, odwiedzając różne rzeczy galerie i tak dalej to nie są takie miejsca typu strzeż się tych miejsc ta zabawa nie jest dla nie nie to są nie. to są miejsca typu tu mi się podoba i, i tutaj będę siedział no i to są takie swego rodzaju moje miejsca w cudzysłowie oczywiście, ale nie, nie mam jakiś takich specjalnie ten. Zresztą w Amsterdamie nie jestem tak bardzo często jakbym może chciał. Eee, darza mi się to raz na miesiąc, może coś takiego. Tak, eee, no z reguły właśnie, albo jak eee, obwożąc moich znajomych po holandii. Nieznajomych znajomych. Albo nieznajomych znajomych, znajomych <gry> albo znajomych z internetu, albo tak. innych, innych, innych tego typu ludzi. Eee, albo przyjeżdżając sam na jakieś wydarzenia, galerie i tak dalej. Famstradami się bardzo dużo dzieje i to jest naprawdę niesamowite miasto i oj, ilość energii w tym mieście jest po prostu niesamowita. A czy coś takiego jak teatry uliczne, coś takiego? performance. Eee, tak, ale nie tak dużo jak w Londynie. Londyn zdecydowanie wygrywa, bo w Londynie masz więcej miejsc takich. Przede wszystkim jest eee, Covent Garden, to jest najsławniejsze miejsce przecież. W Amsterdamie też to jest, ale jest tego zdecydowanie mniej. I to trzeba bardziej wiedzieć, się tym interesować, żeby wiedzieć, gdzie to znaleźć. I nie ma takiej chyba stałej lokalizacji, przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. Byłby to Plac Dam, ale to są takie jednoosobowe performance, takie... Nie wydaje mi się, żeby to było to, o co dokładnie chodzi. Dobrze, przemianie. To już mniej więcej dowiedziałam się, chociaż ciągle jeszcze niewiele wiem na, na, o tobie. Pewnie, się nie dowiem. No, niewiele wiesz o mnie. A co byś chciała wiedzieć i dlaczego chciałabyś wiedzieć? No, nie wiem, żebym chciała wiedzieć, ale... Zuza nie wie, czy chciałaby wiedzieć, ale o reszcie może dowiecie się w następnym odcinku. Tak, właśnie. Ja myślę, że przerwa na jakoś muzyczna... co, muzyczną... Przerwa na reklamę. Ej, ale... Witamy ponownie witamy. Znajdujemy się na łódce, na takim turystycznym tramwaju, który będzie jeździł po całych kanałach, po całym Amsterdamie, To taki tramwaj wodny, który nas zawiezie, objedziemy. Właściwie, ile trwa ta wycieczka, proszę bardzo, kto wie? 75 minut. 75 minut, tak? tak? Filipie. Serdecznie Pała, witamy. I oddaję głos naszej sympatycznej Małgorzacie. N. Ona już nie może mówić, ale będzie. Witam was serdecznie. jesteśmy na statku jaki? Mangok Fanko Ja. Ja I, i, i już ruszyliśmy? Nie, jeszcze nie. Nie, statek obok się ruszył. Aha, obok, ten statek się ruszył, a koło mnie siedzi bardzo sympatyczny, młody przemian. Turysta. Turysta. Nasz przewodnik po Amsterdamie. Teoretycznie, tak. Co jeszcze zobaczymy dzisiaj? Powiedz. Znaczy, teraz czeka nas oczywiście 75 minutowa trasa, ro, znaczy rowerowa, e, łódkowa e, i zobaczymy główne, że tak powiem, zabytki w Amsterdamie, między innymi Holland Casino, e, potem e, Western Church, Dom Anne Frank, Central Station, e, Muzeum Morskie, e, Ratusz, e, to, to wszystko. Zobaczymy 75 minut. Tak. I jeszcze troszkę więcej, bo będziemy podróżować po kanałach w Amsterdamie. Jestem bardzo ciekawa, jak dalej nasza podróż tutaj potrwa. Filip, jak, jak myślisz, wytrzymamy tutaj jeszcze dzisiaj, dłużej, żeby coś zobaczyć w Amsterdamie? 75 minut jesteśmy zdani na siebie, potem przyjeżdża łosoś Chrysman i zobaczymy co będzie dalej z kamerą i no zobaczymy proszę Państwa jak będzie dalej atmosfera trochę tutaj siadła ludzie są troszeczkę przemęczeni, jak widzę po prostu braki kondycyjne po zimie no byliśmy koło pubu, tu jest pub e, Aran Lunch no i zobaczymy proszę Państwa jak będzie i Hard Dog agra Cafe no cóż, spotkamy się już na pełnym oceanie, zobaczymy jak będzie. Ja chciałem, powiedzieć, ja chciałem powiedzieć ze swojej strony, że na samym sadku jest kupa turystów z Kapsztadu. Tak, czyli e, ja właśnie, Filip skończył i w tym czasie właśnie pan kierowca, pan, e, nie wiem czy to się też nazywa, motorniczy tego tramwaju, w każdym razie pan kapitan, tak, pan kapitan, odpalił rakietę i ruszył z koksem i już płyniemy pod jakimś mostem, tak więc, tak więc jest słyszycie silniki. Silnik pewnie słychać, troszkę słabiej. Ja tu przełączę na inne czułość mikrofonu. Tu mnie, tu mnie w ogóle nagrywają. Uwaga. Uwaga. Teraz posłuchacie silnika. i Jaka tu jest w ogóle atmosfera na tym statku. O, słychać trochę lepiej. Słyszycie? Dobra, dobra. Tak właśnie pracuje silnik naszego statku. Już słychać troszeczkę słabiej. To tyle. to tyle z tego wejścia. Zapraszamy na kolejne. Tutaj Dark Krysman z podcastu z Gaudy, a w tej chwili już nazywającego się Gaurcast. Prosto e, z, z, z mojego studia Cimex na Autostradzie a 2 w drodze z, z Gaudy do, do Hagi, do Den Haag, jak to mówimy tutaj w Holandii. Nie wiem, czy wiecie, ale stało się. Cztery podcasty w jednym miejscu. Jesteśmy właśnie w tej chwili koło muzeum Van Gogha w Amsterdamie. I jest z nami Darek Van Gogh Darek Van Gogh to Darek Van Gogh Boga Darku, parę słów, parę słów, na przywitanie. Yeah, cześć, tutaj Darek, Geodecast <laughs> <laughs> Spotkałem tutaj resztę podca podcasterów polskich z Europy w Amsterdamie. mi was gości tutaj. No nie wiem co jeszcze powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. O, otóż to słuchajcie, największy na większych dziejach meeting podcasterów Amsterdam maj 2006 uważam za otwarty dobrze, to może teraz Alek coś jeszcze powie ja chciałem powiedzieć, że nas Filip zmusza do różnych rzeczy, ostatnio zmusił Zuzę, że przychodziła na, na, na nagranie podcastu w halce ale na głowie tak. zapraszam Nasz Filip dyktator siedzi na miejscu e, ojca ojca przełożonego Przepraszam e, e, status siostry przełożonej ma nasza koleżanka Zuza, status ojca, ojca dyrektora ma kolega w białej czapce Ja jestem tylko skromnym monterem Dobra, dziękujemy, wracamy po przerwie konsumpcyjnej Tak jest <głosy> Jesteś ciekawy świata? Co powiesz na Detroit? Słuchając podcastu PolskiLitroid.com. przejdziesz się ulicami tego miasta. A w wideokaście będziesz mógł je zobaczyć. O oh ja! Yeah. Zapraszamy! Amsterdam i nam doszła chwila pożegnania. Żegnamy się z gością, żegnamy się z jej bratem Marcinem. My idziemy dalej ze studiem C-Max, bo po Holandii pojeździmy jest sobota wieczór, omijamy wprawdzie dzielnicę czerwonych okien. Będziemy mieli czerwone oczy i Gosia nam zastąpiła wszystkie czerwone okna dzisiaj <głos> <głos> Tak więc Gosiu, słuchaj, Gosiu, tarz, tarz, Gosiu, tak dziękujemy Ci rozumiem. Rozumiem. Gosiu Kochana, dziękujemy Ci bardzo serdecznie za całą sobotę, bardzo. za spotkanie w ogóle na szczycie. Mam. Bardzo przyjemnie było, z wam. niestety muszę już odjeżdżać. No my też się żegnamy. Już tam Dziękujemy bardzo za spotkanie z Amsterdam, no w ogóle za twój czas, że przyjechałaś, nie? Gosia w ogóle przyjechała gdzieś z Bułgarii, w ogóle, z czasem się urwała. <śmiech> <śmiech> tak, żeby zobaczyć nas tutaj wszystkich razem na jednym miejscu w Amsterdamie, najpiękniejszym chyba mieście europejskim e, w tej części Europy. Gosia, dzięki bardzo. Bawcie się jeszcze fajnie i nie szalejcie, tak, Obiecuję. Obiecujemy. <śmiech> Ucały swojej córki, męża, który... Z Apolonię i Livkę i twoją żonę. Dziękuję. <śmiech> Dziękuję bardzo. Pozwól swojego męża, że jest taki bardzo I wie, tolerancyjny. I wiedz nam, że nie można mieć kontaktu, nie mać tyle kontaktów. I, powiedz, I swojemu, powiedz swojemu mężowi od nas... Warum! Warum! Warum się nie uczy polskiego. <ślać ślać> Dziękujemy bardzo. Bo może niech teraz... Nie, nie poślać, tylko dla orłów. <ślać> tak, to była specjalna edycja E, Amsterdamska e, z Gosią samosią z podcastu z lot, z, lot, z lot Orłów i nie tylko. I nie tylko Orłów. W Amsterdamie. Najpiękniejsze, części, e, nie, najpiękniejsze, najpiękniejsze miasto tej część Europy. Tak, a może Gosia by chciała coś dodać dla każdego z, z, z osobna? Już było. Tak? tak nie słyszałem. Aha, dobra.